To ciekawe, co powiedziałeś, ponieważ ja również o tym chciałbym mówić. Od początku roku 2017, czyli tego roku, starałem się przekazać nam, także samemu sobie, pewną ideę obraz Kościoła. Nie wiem, czy dokładnie pamiętacie, pewnie nie, w ogóle po co ja o takie rzeczy pytam, ale posłużyłem się trzema obrazami, które wskazują nam na to, o co Bogu chodzi, gdy mówi o Kościele. Pierwszy obraz dotyczył dwunastoletniego Jezusa, który zostawił rodziców, rodzinę, odłączył się od nich i znalazł się w świątyni w czasie święta, pozostał tam. Rodzice znaleźli go wśród nauczycieli słowa, siedzącego z nimi, słuchającego i zadającego pytania. Reakcja rodziców była łatwo do przewidzenia. Synu, cóżeś to nam uczynił? Oto trzy dni już ciebie szukamy, Szukali między swymi, szukali w drodze, którą mieli wytyczoną. Jezus powiedział im bardzo znamienne słowa. Czy nie wiecie o tym, że w tym, co jest Ojca Mego, ja muszę być? I to jest pierwszy obraz, który można nazwać utożsamieniem. Jezus utożsamia się z domem Ojca, z tym, co jest Ojca Jego. I to jest piękny obraz utożsamienia się Bożego Dziecka z Kościołem, ze wspólnotą. Zarówno w tym wymiarze globalnym, duchowym, uniwersalnym, ponadczasowym, jak i w tym wymiarze bardzo praktycznym, lokalnym, rzeczywistym, tu i teraz. Utożsamienie. To jest pierwszy obraz. Mam nadzieję, że ta myśl gdzieś pozostała i pracuje w nas. Drugi obraz przedstawiony był przez Pana Jezusa, przedstawiony jest przez ewangelistów, mniej więcej w środku służby Jezusa. Znalazł się z uczniami w okolicy Cezarei Filipowej, na północnych rubieżach, właściwie to nawet, trudno powiedzieć, czy to był Izrael. Powinien być, nie był. Zadaje im pytanie, za kogo ludzie mnie uważają, a potem kim jestem dla was. I Jezus, słysząc odpowiedź Piotra o tym, że jest Chrystusem, Mesjaszem, Syna Boga Żywego, mówi po raz pierwszy, wprost, o Kościele. Mówi, Piotrze, jesteś... Kefas, kamień, na skalę zbuduje Kościół. Nie wchodzimy już w te szczegóły, ale mówi tak, zbuduję Kościół mój i bramy piekła go nie pokonają, nie przemogą. Więc druga myśl to jest nauczanie, początek nauczania Jezusa o Kościele. Ten drugi obraz to zrozumienie. Zrozumienie tego, czym jest Kościół, jaka jest jego natura i jakie jest przeznaczenie Kościoła. Jezus mówi o zwycięskiej naturze Kościoła, naturze nie do pokonania i że bramy piekła połamią sobie zęby. Uwaga! Nie na samym Jezusie, ale na Kościele. A Bóg pokoju szybko zetrze szatana pod Waszymi stopami. To jest obietnica, tego się trzymamy. Więc ten drugi obraz wprowadza nas w zrozumienie tego, czym jest Kościół. To bardzo pomaga. Ponieważ jeśli wiemy, czym jest, jaka jest jego natura i przeznaczenie, a przeznaczeniem Kościoła jest wieczność z Chrystusem, oblubienica i oblubieniec Nowej Jerozolimy, jeśli to wiemy i wiemy, jak Kościół funkcjonuje przez wzajemnie zasilające się, dobrze połączone, odpowiednio rozmieszczone stawy, ścięgna, mięśnie, narządy, organy, członki, to wtedy łatwiej nam jest w tym Kościele funkcjonować. Jeśli wiem, gdzie jest moje miejsce, jeśli wiem, jaka jest moja rola, jeśli wiem, do czego Kościół jest powołany. To był drugi obraz. I trzeci obraz przedstawiony jest nam przez ewangelistów. Czytaliśmy wtedy konkretnie z Ewangelii Jana, z drugiego rozdziału, sytuację, w której Jezus wtargnął na dziedziniec świątyni i zrobił tam, zaprowadził tam swój porządek. Pamiętacie? Przewracał stoły wypędzał wekslarzy, handlarzy razem z owcami, wołami, gołębiami i tak dalej. I powiedział z domu ojca mego nie będziecie czynić targowiska. To jest miejsce przeznaczone dla chwały Bożej. Przypomnieli sobie uczniowie werset, który mówił bożarliwość o dom twój pożera mnie, spala mnie. I to jest Obraz, trzeci obraz, który wskazuje na zaangażowanie. Zaangażowanie w życie Kościoła, zaangażowanie w to, o czym wiemy, że istnieje, o Kościele. Utoż, jesteśmy z tym utożsamieni, rozumiemy i wtedy jesteśmy gotowi, powinniśmy być gotowi, aby się włączyć i zaangażować w jego działania. To była krótka powtórka, pewne naświetlenie, które pomoże nam pójść dalej w tym, co teraz chciałbym powiedzieć. Kto ma uszy, niechaj słucha. Jezus niejednokrotnie to zdanie wypowiedział, a wiara jest ze słuchania, a słuchanie zaraz przeczytamy przez to. Dzisiaj chcę mówić o metodzie, która prowadzi nas do tego, abyśmy łatwiej mogli się z Kościołem utożsamić, zrozumieć i zaangażować Nikt z nas nie zaprzeczy, że żyjemy w czasach zalewu informacyjnego. Mówi się o medialnym szumie, jesteśmy atakowani przez telewizję, radio, internet, chyba teraz najbardziej jest medium, które przekazuje nam wiadomości. Spotykamy się z wieloma ludźmi w naszej pracy, w szkole, miliony, miliony, miliony, jeśli nie miliardy informacji bombardują nas w ciągu naszego życia. Te informacje, czy chcemy, czy nie, one w jakiś sposób na nas wpływają. Możemy być bardziej lub mniej odporni, ale jeśli będziemy nieustannie poddawani jakiejś presji, to to jakiś odcisk, odgniot na nas wywrze. Możemy się przed tym bronić mniej lub bardziej skutecznie, ale te informacje, one wpływają na nasz światopogląd i postawę, także wobec Kościoła. I to jest nasza wiedza i poznanie. Wiedza i poznanie to jest jedna bardzo ważna dziedzina i do tego oprócz wiedzy i poznania, jakie zdobywamy słuchając tego, co właściwe lub czasami niestety tego, co niewłaściwe, dochodzą między innymi nasze emocje, emocje połączone z doświadczeniem. Jeżeli to były pozytywne emocje, pozytywne doświadczenia, to fajnie, to nas buduje, pomaga nam stawić czoła przeciwnościom, ale często tak jest, że mamy w przeszłości czy z przeszłości jakieś negatywne doświadczenia, które powodują, że włączają nam się negatywne, złe emocje, z którymi nie potrafimy sobie często poradzić. Wiecie, kiedy sytuacja jest emocjonalnie neutralna, coś się dzieje i nie dotyczy bezpośrednio nas, no to reagujemy spokojnie, generalnie zgodnie z wiedzą, z poznaniem, z przekonaniem. Jeśli włączają się emocje, to wtedy one dochodzą do głosu i często biorą górę i zachowujemy się czasami w Sposób niekontrolowany i nieracjonalny. I teraz pytanie, jak poradzić sobie z tym wszystkim? Wiecie, Bóg w Słowie, w Biblii zwraca uwagę zarówno na wiedzę i poznanie. Przeczytajmy na przykład Efezjan 5,17. Efezjan 5,17. W Nowym Przymierzu. Dlatego koniec z brakiem rozsądku. Starajcie się pojąć, co jest wolą Pana. Koniec z bezrozumnością. Koniec z rozsądku. Starajcie się pojąć wolę Pana. Dążcie do pełnego zrozumienia woli Jego. W innych miejscach, w wielu miejscach czytamy, aby dochodzić do pełnego zrozumienia woli Bożej. Tak? Myślę, że tych wersetów jest mnóstwo, nie będę ich cytował. To jest jeden. Co więcej, Bóg łączy... Wiedzę i poznanie z przetrwaniem. Księga Ozeasza 4,6, bardzo znany werset. Przypuszczam, że kiedy zacznę go cytować, będziecie wiedzieli, co jest dalej napisane. Ozeasza 4,6. Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania. Poznania, zwykłego poznania, wiedzy, informacji. Lud mój ginie, gdyż odstąpił od Boga, nie interesuje się Bogiem, nie słucha tego, co jest Boże radzi się swojego kija, dziwnych wyroczni, wchodzi w przeróżne niedobre sytuacje, wikła się w coś złego. Więc Bóg zwraca uwagę na nasze poznanie i zrozumienie Jego woli. Amen? Bóg zwraca oczywiście również uwagę na naszą postawę, na nasze zachowanie. Filipian 1,27. Początek, sam początek tego wersetu. To jest jeden z wielu, z wielu, z wielu właściwie werset, który ilustruje główne przesłanie, do którego Bóg nas powołał. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej. Czy moje życie jest godne Ewangelii Chrystusowej? Dobre pytanie. Warto znaleźć odpowiedź. Warto nieustannie znajdować odpowiedź na to właśnie pytanie. Jak kształtować nasze poznanie i postawę, by funkcjonować zgodnie z wolą Bożą, by m.in. utożsamić się z Kościołem, zrozumieć, na czym on polega i zaangażować się w jego życie. Dzisiaj chciałbym mówić na temat słuchania, uważnego słuchania. Czy słuchacie mnie uważnie? Dzisiaj z moich ust w trakcie tego kazania padnie pewna obietnica, którą spełnię. Jeśli uważnie ją wysłuchasz, otrzymasz coś. Dlatego radzę ci, abyś uważnie czy uważnie słuchała, bo możesz odnieść korzyść. Wracając do obrazu dwunastoletniego Jezusa, siedzi w świątyni, mówi nam o tym Ewangelia Łukasza, rozdział drugi, wiersz 46 i to jest ciekawe. Możecie zajrzeć Ewangelia Łukasza 2,46. Pan Jezus. Słucha i zadaje pytania, a potem też odpowiada. Więc jest rozmowa. Zauważ, nie tylko słucha, ale jest dociekliwy, chce usłyszeć więcej. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej, musisz zadawać pytania. Jeżeli chcesz dojść do czegoś, odkryć coś, musisz się tym zainteresować, zadawać pytania, a jak to zrobić, a jak to otrzymać, a jak do tego dojść. Jeśli coś cię nie interesuje, prawdopodobnie tego nie osiągniesz. I to jest prawda oczywista, zarówno w szkole, gdy uczymy się matematyki albo historii, albo czegoś takiego, jak i w codziennym życiu, w różnych dziedzinach. Żeby otrzymać pełniejszą wiedzę, musimy zadawać pytania, które wynikają z potrzeby serca, z potrzeby intelektu. Jezus siedział z tymi, którzy wówczas, przyznacie, mieli nad Nim autorytet. On był dwunastoletni chłopcem, mimo, że był Synem Bożym, ale był także człowiekiem. To byli dorośli mężczyźni, nauczyciele słowa. I on był wtedy, w tej sytuacji, pod ich autorytetem. Nie on ich nauczał, ale pytał, słuchał, udzielał też odpowiedzi, bo prawdopodobnie i oni go o coś pytali, zdumieni jego nad wiek, nad wiek jego mądrością i wiedzą, ale Jezus to jest piękny obraz, w pokorze przychodzi do tych, którzy w danym czasie mają nad nim autorytet. To jest piękny obraz człowieka, który w pokorze przychodzi do ludzi, tak, do ludzi, którzy są w stanie mu powiedzieć coś więcej, niż on wie sam. Jeżeli nie szukasz ludzi, którzy są w stanie powiedzieć ci coś więcej, niż ty wiesz, to nie rozwiniesz się, nie pójdziesz do przodu. Możesz próbować sam na zasadzie tylko ja i Bóg, ale nie sądzę, żeby to była biblijna droga, bo Bóg ustanowił nauczycieli, pasterzy, ewangelistów, proroków, apostołów po to, żeby przygotowywać świętych. Tak więc powinniśmy wzorem Jezusa być w takich momentach, w których skłonimy nasze głowy i powiemy bracie, siostro, chcę się uczyć, chcę słuchać. Przekaż mi z twojego życia coś, czego ja nie mam, czego ja potrzebuję. W roku 1999 byłem w sytuacji, w której przeżywałem pewną frustrację wewnętrzną. Zbór nasz w Kamienogórski, Jeruzalem osiągnął pewną stabilizację, pewien poziom, jakoś nam nie najgorzej się funkcjonowało, ale ja czułem wewnątrz jakąś pustkę. Wtedy pojawił się projekt szkoły misyjnej, jeżeli byliście, to może pamiętacie ten okres, który poświęciłem na założenie zborów w Świebudzicach. Wy, którzy nie byliście wtedy, pewnie o tym wiecie. Przyłączenie się do tego projektu wymagało jednak uczestniczenia w 14-tygodniowym kursie stacjonarnym, a potem uczestniczenia w zjazdach comiesięcznych przez kolejne 3 lata. Kiedy dowiedziałem się o tym kursie, pomyślałem sobie, fajnie, będę mógł się włączyć w nowe miasto, ale, ale w zasadzie to chyba mógłbym sobie ten kurs darować. Powinni mnie zwolnić, powinni mnie po prostu tak przyjąć na misjonarza, bo przecież ja już 12 lat prowadzę zbór, 12 lat, mam ogromne doświadczenie. Czego oni mogą mnie nauczyć? To ja mógłbym tam być kimś, kto może nawet wykładowcą mógłby być. Wiecie, takie myśli przechodziły przez moje serce, przez moją głowę. I nagle stanąłem, pomyślałem sobie, człowieku, twoja pycha cię zatopiła. Otwórz oczy, kim ty jesteś. I wiecie, ciężko było wyrzucić to przekonanie o swojej mądrości gdzieś z serca. To nie jest łatwe. Zmagałem się z tym przez co najmniej kilkanaście dni. W końcu powiedziałem: Boże, wybacz mi moją zarozumiałość. Może wiem coś więcej niż ci, którzy dopiero zaczynają służbę. Pewnie tak, bo jakieś doświadczenie, ale... Ja chcę się uczyć, chcę pójść dalej. I sam jestem tylko sfrustrowany i stoję w miejscu. Boże, ja potrzebuję narzędzi, Twoich narzędzi, aby pójść dalej. Chcę pójść dalej. I cokolwiek dla mnie masz, ktokolwiek to będzie, chcę w to wejść, chcę się poddać. I powiem Wam, że to jeden z najlepszych okresów duchowych w całym moim życiu. Nie przesadzam. Ten okres przyniósł potężne zmiany w moim myśleniu, w moim życiu. Coś zaczęło się zmieniać, ale musiałem pokonać w sobie ducha zarozumiałości, pokonać w sobie pychę, arogancję, zbyt dobre mniemanie o samym sobie, o, swoich, o swojej wiedzy, doświadczeniu, umiejętnościach, elokwencji itp. itd. To wszystko Bóg zaorał, zabronował i coś nowego mogło zacząć kiełkować i rośnie. Rośnie do dzisiaj, mam nadzieję, że rośnie. Powiedzcie, że rośnie. O, dziękuję wam. Potrzebuję takich wzmacniaczy, jestem słabym człowiekiem i nie każcie mi tak długo czekać na, na takie... Będzie mi dużo łatwiej. Jezus w efekcie tej postawy... Czytamy w 52 wersecie, Łukasz 2,52, czytamy, że efektem tej postawy między innymi było to, że wzrastał w mądrości, w łasce u Boga, u ludzi, rozwijał się. Słuchanie, poddanie się temu, co Bóg ma do powiedzenia, nieważne przez kogo, przez Jego narzędzie sprawia, że przybywa ci łaski i mądrości. Jeśli myślisz, że wiesz wszystko, to pozostaniesz na tym poziomie, na jakim jesteś, a może się cofniesz. To jest bardzo niebezpieczny sposób myślenia. Byłem, byłem już co najmniej jedną nogą w tej pułapce. Marek 4,9. I treść tego wersetu będę powtarzał od czasu do czasu. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Kto ma uszy, niechaj słucha. No, pytanie, a do czego innego służą uszy? Kolczyki można nosić. Bardzo kreatywna siostra. Nie wpadłem na to. Dalej, do czego jeszcze mogą służyć uszy? Okulary się trzymają. Jesteście genialni. Dobra, doprecyzuję. Ucho jako narząd anatomiczny od małżowiny aż do trąbka ustachiusza, kowadełko, tak? Coś tam takiego jest. Bo no tam okularów nie zaczepisz, ani tylko bębenek właśnie. Ucho służy do grzebania według brata, do mycia, a, do mycia ucho służy, no tak, do czego? No tak, w uchu wewnętrznym jest zmysł, równowagi, mm. tak, ale generalnie ucho słyszy, służy, tak, słyszy, bo służy do odbierania informacji, każdy dźwięk zawiera informację. Nawet jeżeli jest to sum samochodu, to też jest informacja. Każdy dźwięk jest informacją. Uszy służą do odbierania dźwięków, przetwarzania ich i informowania, czy to ma znaczenie, czy nie i co ta informacja dla nas znaczy. I gdy Jezus nauczał tłumy, nauczał ludzi, to nie miał na myśli dźwięków, ale miał na myśli to, co On mówi im od Ojca. To, co chce, aby dotarło przez ich uszy do ich serc i zmieniło ich serca. Powtórzę za naszym bratem Przyjacielem Pawłem Godawą, usłyszałem to w grudniu na konferencji w Świdnicy, niektórzy z nas byli tam. Bóg nie zmienia życia, Bóg zmienia serce, a wtedy zmienia się całe nasze życie. A serce zmienia się wtedy, kiedy słuchamy, kiedy dajemy dostęp Bożym informacjom, kiedy dajemy dostęp Bożemu wpływowi. Czy dajesz dostęp Bożemu wpływowi? Jeśli tak, twoje serce będzie zmieniane, a wtedy zmieni się twoje życie. Zmieni się twoje postępowanie. Bóg nie zmieni twojego życia, ale Bóg zmieni serce. Pod warunkiem, że masz uszy, aby słuchać. Jest różnica między słyszeniem a słuchaniem. Akurat w naszym języku to tak brzmi. Można słyszeć, ale nie słuchać. Czasami słyszysz kazanie, ale nie słuchasz. Czasami ja słyszę, jak ktoś coś tu mówi, ale nie słucham. Przez moment. No, przez dwa to się zdarza. Rzecz w tym, aby słyszeć i słuchać. Moc przemieniająca życie poprzez serce przychodzi do słuchających. I wokół Jezusa były generalnie dwie grupy ludzi. Pierwsza grupa to ludzie pragnący zrozumienia woli Ojca i zmiany w swoim życiu, a druga grupa to byli obserwatorzy, którzy nie byli zdecydowani na to, czego chcą. Czy chcą tego Boga więcej, czy też nie, obserwowali, słuchali Jezusa. I w zasadzie można powiedzieć, że przyszłość człowieka zależy od sposobów, w jaki słucha Boga. Twoja przyszłość, moja przyszłość zależy od sposobów, w jaki słuchamy Boga. Pamiętamy też z pewnością przykład Marii i Marty. Mówi nam o tym ewangelista Łukasz w rozdziale 10, w wersetach między 38 a 42. Jezus przyszedł w gościnę, dwie siostry w bardzo różny sposób zachowały się w tym czasie. Maria zostawiła wszystko, usiadła u stóp Jezusa i uważnie słuchała tego, co mówił. Marta zaczęła krzątać się, jak mówi Biblia, wokół różnej posługi. Pewnie szykowała jedzenie, gościnę, wiecie, trzeba przecież gościa przyjąć w należyty sposób. Jezus pochwalił Marię, i to nie jest tak, że on zganił Martę i powiedział, że to, co robię, jest złe. Nie, ale powiedział, Maria lepszą cząstkę obrała, która nie będzie jej odebrana. I to chodzi o wybór nie między dobrem a złem, ale między dobrym a lepszym. Czymś, co nie jest złe, ale możesz robić coś, co jest lepsze. I to jest ustawienie priorytetów. Marta, i to jest też bardzo ludzkie, zaczęła wyrażać pewną pretensję i to była forma nacisku na swoją siostrę. Nie miała może odwagi wprost jej tego powiedzieć, ale przecież był Jezus. No, któż inny, jak nie Jezus, potrafi zganić człowieka? No, nie będę z siostrą się kłócić. Powiem Jezusowi, a Jezus ją załatwi, no. Panie, zauważcie, w tym też jest cień pretensji do Jezusa. Jezus siedzi i widzi, że ja tu się męczę, ta sobie siedzi, a Jezus tylko mówi i nic, jak to tak, Panie, czy nie widzisz, że, że ona nic nie robi? Presja, próba wpłynięcia na Jezusa, próba owinięcia siostry, bardzo sprytne. Dla Jezusa dziecinna igraszka poradził sobie z tym, jak zawsze w mistrzowski sposób, czy najpierw siadamy i słuchamy. Wiecie, ja się z tym zmagam, to jest mój problem, aby po prostu usiąść, słuchać, skupić się na tym, co Pan Bóg chce do mnie mówić. Różne aktywności życiowe zajmują tak wiele czasu, tak wiele uwagi. Jezus wiele razy mówił, kto ma uszy. Do słuchania, niechaj słucha. Również w Księdze Objawienia ośmiokrotnie ten zwrot jest powtórzony. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów, do Kościoła. Czytamy też, że zwyciężamy przez wiarę. Skąd się bierze wiara? Było to dzisiaj cytowane, list do Rzymian 10:17. Kto z nas jeszcze nie zna tego wersetu? Rzymian 10, 17. Możesz powiedzieć, nie pamiętam. Posłuchaj, ten werset brzmi tak. Powtórzę, Rzymian 10:17. 17. W Biblii Brytyjskiej. Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Słuchanie Słowa Chrystusowego budzi i buduje wiarę. To jest bardzo ważne. Zwyciężamy przez wiarę, która jest budzona przez Słowo Boże. I to jest każdy rodzaj przekazu Słowa. Czy to jest kazanie, wykład, książka, czy sami czytamy. Wiecie, gdy czytamy, też słuchamy. Słuchamy tego, co Bóg mówi do naszych serc. Niekoniecznie będziemy słyszeć głos Boży codziennie, który będzie nas instruował, jak mamy postępować. Ponieważ w Słowie mamy wszystko, co jest potrzebne do tego, aby żyć pobożnie. Co więcej, list do Galacjan, rozdział 3, werset 2. Powiedzcie mi jedno, dzięki czemu otrzymaliście ducha? Dzięki uczynkom nakazanym przez prawo, czy dzięki słuchaniu z wiarą? Odpowiedź jest jednoznaczna, dzięki słuchaniu z wiarą. Czytamy też w wersecie czy 5, 5. Ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to dzięki temu, że spełniacie uczynki nakazane przez prawo, czy dzięki temu, że słuchacie z wiarą, kto mi w ciągu minuty przyniesie szklankę napełnioną połowy, wodą dostanie 10 zł. Myślę, że 10 zł na minutę to niezły zarobek. Znam bardzo niewielu ludzi, którzy tak zarabiają. Uważne słuchanie. Ciekawe, ile będzie tej wody. No a gdzie szklanka? Siostro? Myślałem o 100 złotych pierwotnie, ale jednak mam dobre zdanie o waszej wierze i uważnym słuchaniu, dlatego wolałem zejść trochę niżej. Łaska i miłosierdzie pokrywa niedoskonałości ludzkiego działania, aczkolwiek w czasach Starego Przymierza nie wiem, co by na to Samuel powiedział. Wiecie, to jest ważne, aby umieć słuchać słowa, ale ważne jest też dobieranie osób, właściwych osób, których chcemy słuchać. Wiecie, że ludzi słyszymy częściej i wyraźniej niż Boga? Może brzmi to bardzo nieduchowo, ale taka jest prawda. Ludzi słyszymy o wiele, wiele częściej i o wiele, wiele wyraźniej niż Pana Boga. I choćbyśmy chcieli, żeby było inaczej, to tak nie jest. Dlatego bardzo ważne jest, kogo i w jakim celu słuchamy? Ludzie są narzędziami do dobra lub zła. Powtórzę, dwunastuletni Jezus w świątyni był z tymi, którzy w danym czasie, w tamtym czasie mieli autorytet nad nim, którzy sprawowali urząd nauczyciela. W pokorze rozmawiał z nimi, słuchał i zadawał pytania. To, czego słuchamy, ma naprawdę ogromny wpływ na nasze życie. I to kształtuje nasze serca. To, co słyszymy od dzieciństwa, z ust naszych rodziców, rodzeństwa, krewnych, przyjaciół, w szkole, nauczycieli, przełożonych, tych, którzy są dla nas autorytetami, to kształtuje nasze życie. Wiecie, czasami bywa tak, że za przyjaciela uważamy kogoś, kto zaspokaja nasze emocjonalne potrzeby. To znaczy tak, przychodzi, jest dla nas miły, klepie nas po plecach, ale nie zmienia naszego życia. Przyznaje nam rację, utwierdza nas, i wtedy czujemy się lepiej. O, ktoś mnie rozumie. Nareszcie jestem taki biedny, skrzywdzony, oszukany. On mnie rozumie to jest mój przyjaciel. Taki przyjaciel wbija gwóźdź do Twojej trumny. Biblia mówi w księdze przypowieści razy przyjaciela są oznaką wierności. 27 rozdział Księgi Przypowieści. Przyjaciel skonfrontuje Cię z rzeczywistością i pchniecie dalej, jeśli zechcesz. Ten. To jest tylko tabletką przeciwbólową działającą na chwilę, nie przynosi uzdrowienia. Potrzebujesz lekarza, operacji, uleczenia, a nie ibupromu. Jak Cię boli ząb, w porządku, weź tabletkę przeciwbólową, żebyś mógł zasnąć w nocy, ale na drugi dzień śmigaj do dentysty. Będzie bolało. Zapłacisz pewnie, jeśli prywatnie pójdziesz, ale będziesz zdrowy. Jak wolisz tylko tabletki, to trój się, aż ci ząb zgnije, a infekcja rozejdzie się po całym organizmie. Kogo wybierasz w swoim życiu? Tabletki, które na chwilę złagodzą twój ból? Wiecie, ludzie łączą się w niedoli, we współczuciu. Jest jakieś tajemne przyciąganie między ludźmi o podobnej sytuacji, o podobnym poziomie emocji, nastrojów. To gdzieś potrafi się znaleźć? Nie szukaj. Jeśli masz problemy, nie szukaj ludzi z problemami. Nie szukaj specjalnych towarzystwa. Nie lgnij. Szukaj tych, którzy możecie Cię czepną między uszy, żeby lepiej zaczęły słyszeć i słuchać, ale podniosą Cię. To jest lepsze. Amen? To jest zdecydowanie lepsze. Czasami nasze dzieciaki musiały dostać zastrzyki. Każdy rodzic chyba to przerabiał. Nie pamiętam ani razu zachwytu, Dziecka przed zastrzykiem. Raczej jakieś w niebogłosy, odgłosy, czasami trzeba było użyć fizycznego przymusu bezpośredniego, trzymając małego rozdarciucha po to, żeby ta igła mogła wejść, wpuścić to, co trzeba, i wyjść. Ale potem przychodzi zdrowie. Nie każdy, kto cię akceptuje, jest twoim przyjacielem. Wiecie, czasami ludzie akceptują nas, bo nie mają żadnych wymagań, ani żadnych poprzeczek, żadnych norm. Jest im wszystko jedno. Niczego od ciebie nie wymagają i też niczy, niczego sobą nie reprezentują. Nie każdy, kto cię krytykuje, jest Twoim wrogiem. Nie każdy, kto cię krytykuje, jest Twoim wrogiem. I każdy z nas musi zdecydować, czego naprawdę pragnie: czy żeby mniej bolało, czy żeby być zdrowym. Sam pierwszy, o tym też mówiłem niedawno. Towarzystwo, które sobie wybierasz, ono ukierunkowuje twoje życie. Szczęśliwy mąż, który nie zasiada w gronie bezbożnych, szyderców i tak dalej, ale trwa w zakonie Pana. To cię ukierunkowuje na psalm 150, wieczna chwała. Przechodzisz przez życie zwycięsko. Słowo Boże uczy, że nie musisz być głupcem, aby robić głupie rzeczy. Wystarczy, że zadajesz się z głupcami. Możesz zapytać, no, kto jest głupcem w moim otoczeniu? Chyba nie masz na myśli tej osoby czy tamtej, a może kogoś z tego pomieszczenia. Ja w tej chwili nie mam nikogo na myśli, personalnie. Ale głupiec to jest każdy, kto nie żyje prawdą Bożego Słowa nie uznaje Boga w swoim życiu. Nie wszyscy głupcy odchodzą z naszego życia dobrowolnie. Niektórych musimy pożegnać, zmienić relacje, zerwać złe, nawiązać dobre, te, które nas podniosą, pociągną. Jeśli relacje, które mamy, dołują nas, Pytanie, czemu one służą? Mamy też różnych doradców. Jest bardzo ważne, aby upewnić się, czy osoby, które okazują ci wiele akceptacji i zainteresowania, posiadają również mądrość. Można się kimś zainteresować, okazać akceptację, ale nie mieć mądrości, aby pomóc temu człowiekowi. Jak sprawdzić, czy dana osoba posiada mądrość w różnych dziedzinach życia? Myślę, że to jest proste. Sprawdź, jak sobie sama radzi. Jeżeli masz problemy małżeńskie, nie idź do osoby, która jest w trzecim, czy czwartym związku. To nie będzie dla ciebie dobry kierunek. Jeśli coś chcesz wiedzieć na temat pieniędzy, jak nimi gospodarować, jak je zdobywać, myślę, że niektóre osoby siedzące na ławku w rynku w Kamiennej Górze nie są właściwym adresatem takich pytań. Jeśli wiecie, kogo mam na myśli Nie personalnie, typ człowieka albo kogoś, kto ciągle ma długi, choć zarabia tyle, co inni, ale jakoś ciągle ta dziura jest niezasypana. Z miesiąca na miesiąc, z roku na rok jest dziura i dziura i dziura. Myślę, że odkrycie właściwych osób, które odnoszą zwycięstwa w interesujących Cię dziedzinach życia może po pierwsze zburzyć Twoje uczucie komfortu, ale później przynieść niesamowitą radość, niesamowite wyzwolenie i warto tą drogę przejść. Kto ma uszy, niechaj słucha co Duch mówi do Kościoła. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Słowo Boże mówi. Mam wrażenie, że słuchaliście dość uważnie. Pewnie myślicie, czy kolejna obietnica padnie. Rozgryzłem was. Otóż tak. Ta obietnica brzmi idź Bożą drogą, a Pan będzie ci błogosławił. Weź do serca Słowo Boże. Niech ono je zmienia, aby twoje życie się zmieniało. Kto ma uszy, niechaj słucha. Niech nie tylko słysz. Słuchuję. Amen. Tak. Życzę wam wspaniałego tygodnia. Z dobrym słuchem.